Ta, ta, ta, jak chujowe, że dzieciństwo minęło, ta Aha, aha wu Jeszcze raz Tyle mort, chujowe, że dzieciństwo minęło Będzie luz, zawsze tylko Taka logika Ej ty obu, chujowo, że dzieciństwo minęło ci wspomnieniem Za serce chwyta coś mija Tyle, chujowo, że dzieciństwo minęło Będzie luz zawsze tylko taka logika u mnie. Ej ty obu chujowo, że dzieciństwo minęło ci wspomnieniem Za serce chwyta co mija ta, ta, ta aha, aha. no chujowo, że dzieciństwo minęło Te dobry dzieciak naście lat ma ludzi, że życie go trudzi Dzisiaj beatboxy, a wczoraj boksy Chwile najwspanialsze, coraz dalsze w pamięci Nęci wspomnieć. Całe plenie sześciolaków na własnym terenie Tych hmm. faktów nie zamienię na nic Plac zabaw, hmm. hmm. wywzkuś Wspólna rzecz, wspólna sprawka Lecz w nogę, a słupki z drzew Nie mogę, gdy sobie to hmm. przypominam Za serce chwyta, czas hmm. mija Nie pyta o zdanie nikogo, a błogo ta Piaskownica jak hmm. największa hmm. dzielnica A reszty nawet nie wliczam, bo hmm. Reszta, hmm. reszta nie interesowała Mama mnie beszta, rzecz śmieszna hmm. Za nogawki A ja patrzę na takich starszaków Z niestępujących z ławki osiedlowej hmm. Hmm. Wyglądają jakby grali wielką niemowę I natychmiast sobie hmm. wyobrażam hmm. Na sekundę wytwarzam, a oni stoją jak stali Ktoś strzelił w nich gola, oj, ej, ej mali A my na to może byście piłkę podali Nie znali wtedy Jobola I tak pokolenie za pokoleniem Z kusztawki na deski ławki Stopniowo alkohol zastępuje zabawki Wzorcowo i smutek ogarnia Że życie coraz bardziej jak szkarnia Tyle dziecięcych wyobrażeń zagarnia Nie wypuszcza, serki marzeń grypa A sekund wciąż przybywa. I każda sekunda to nowa runda Nowe zmagania z tym co świat ma nam do zaoferowania Tam ty, ty lemon, Dylem, prawo, że dzieciństwo minęło. Będzie luz, zawsze tylko taka logikał. Ej ty joku, krójowe, że dzieciństwo minęło. Chęci wspomnień za serce chwyta, czas mija. Dylem, chujowo, że dzieciństwo minęło. Będzie luz, zawsze tylko taka logika. Ej ty joku, chujowo, że dzieciństwo minęło. Chęci wspomnień za serce chwyta, czas mija. Młode lata, temat. Często powraca pięciolatek. Życie dookoła zagadek, pięciolatek, do dookoła bloku, zbierać plony, niecówszony że problemów tony, bo przez niego żaden z nich nie zauważony biedny, mały, przestraszony i ciekawy w każdym miejscu, dużo zabawy na motyle, obławy, osy do słoika grosik do grosika, zbierało się na batonika, będzie luz, zawsze tylko taka logika, łapa ciężar czytać pika, a zegarek ciągle tyka, oglądać, wolka i lołka z góry puszczać, wysoka piastek do wiaderka lub do worka doki na nim i strzelanie z korka Hola, hola, zanudziwa spora W okolice przedszkola tam Wchowanego z każdym gram i rozmowy co W przyszłości życianego Nie można stamtąd odejść, bo mama nie pozwala i karci, gdy moja ręka coś trwala Tle z dala, młody podpala w ekrosu płomień w duszy Śpiew poranny w dookoła Nie dręczy myśli szkoła Szum myśli nad nami, w pomiędzy czakami Planuje wspólne plany, czy i wiemy, kam w nami, a z ulicy Kupami to teraz, wspominamy o zabawie Jednak nie zapominamy, więcej super A ja muszę wchodzić swoją grupę A z nimi spędzam czas, każdy jeden z was I pas. No, że dzieciństwo minęło Będzie luz, zawsze tylko Taka logika Ej ty, obór, Chujowo że dzieciństwo minęło będzie w Za serce chwyta czas mija Tyle chujowo że dzieciństwo minęło Będzie luz, zawsze tylko, taka logika u mnie. Ej ty, obór, Chujowo że dzieciństwo minęło. będzie w Za serce chwyta zmija. mija uh. element, chujowo,